Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry Tales oraz Karpenoktem. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam co nieco na temat animowanego uniwersum DC. Skupiając się przy tym na dwóch konkretnych filmach, czyli Batman Atak na Arkham oraz Liga Sprawiedliwości Bogowie i Potwory. Najpierw jednak parę słów wstępu. Czym jest animowane uniwersum DC? Jest to seria filmów. Stanem na dzień dzisiejszy to już jest 28 produkcji, które zaczęły powstawać w 2007 roku, czyli no, w roku bieżącym będziemy obchodzić dziesięciolecie tego projektu. I to jest seria filmów, która ekranizuje znane komiksy z DC oraz przedstawia no, oryginalne opowieści, oryginalne fabuły, które są pisane stricte pod te filmy animowane w ramach pełnometrażowych filmów, które trafiają prosto na DVD czy prosto na rynek VOD. Z pominięciem premiery kinowej, z drobnymi wyjątkami, jakim chociażby był Batman Zabójczy Żart, który nawet w Polsce w kinach był dostępny. Projekt rozpoczął się od filmu Superman Doomsday w 2007 roku i tak jak wspomniałem, w ramach tych filmów mamy z jednej strony ekranizowane często klasyczne komiksy, czego takim najlepszym i najjaśniejszym przykładem z tego worka jest na przykład Batman rok pierwszy albo Powrót Mrocznego Rycerza, jak i właśnie historie oryginalne, które, co ciekawe, także bardzo często zyskują poklask. To, co jest charakterystyczne dla tego filmowego, animowanego uniwersum, to dwie rzeczy. Po pierwsze... Te filmy często są skierowane dla nieco starszej młodzieży, czyli to nie są takie typowe animacje dla dzieci. Często dostałem kategorię wiekową od lat 13, czasem nawet kategorię wiekową wyższą. Mamy sporo przemocy, pojawiają się sceny seksu o zgrozo. Także no, jest to nieco inne podejście niż chociażby w Batman The Animated Series czy w innych serialach, które DC realizowało czy realizuje. Druga rzecz charakterystyczna to jest często bardzo dobra, wyśmienita wręcz obsada głosowa pojawiają się tutaj głosy, które są bardzo mocno kojarzone z uniwersum DC, tym animowanym, jak chociażby, nie wiem, Kevin Conroy, pojawia się Mark Hamill i cała plejada mniej lub bardziej znanych aktorów, którzy użyczają głosu naszym komiksowym bohaterom. To wpływa, szczególnie wespół z tym, że nad całym projektem opiekę producencką trzyma Bruce Team, na ogólnie no, przyzwoitą jakość taką realizacyjną tych, w tychże filmów. I tak, ja nie będę ukrywał, że nie jestem ekspertem od tego uniwersum. Ja do niego zaliczałem już kilka różnych podejść. No i z tymi filmami bardzo różnie trafiam. Jeżeli chodzi o ekranizację tych takich ikonicznych komiksów, jak na przykład Batman rok pierwszy, czy Powrót Mrocznego Rycerza, który zresztą w Polsce był wydany w dwóch częściach na DVD, to są filmy w mojej ocenie dobre, albo nawet bardzo dobre. Z innymi komiksami, jak na przykład Synem Batmana, już tak dobrze nie jest. Już ten film mnie dosyć mocno wymęczył. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na dwóch produkcjach oryginalnych, nie skupiających się na ekranizacjach komiksów, które też są dosyć dobrze oceniane na tle tych wszystkich pozostałych filmów z tego uniwersum, czyli tak jak wspomniałem Batman Atak na Arkham oraz Liga Sprawiedliwości Bogowie i Potwory. Są to filmy odpowiednio z 2014 oraz 2015 roku. Zanim jednak do nich przejdę, krótko jeszcze o, na temat samej animacji, bo to jest też pewna cecha zbiorcza tych wszystkich filmów. A mianowicie ta kreska jest nieco inna niż na przykład Batman the Animated Series, dlatego że ta kreska jest taka bardziej podchodząca pod anime. W niektórych filmach to jest bardziej widoczne, w niektórych mniej. To pewnie zależy od ekipy realizacyjnej dany film. Natomiast no, to niektórym na pewno może przeszkadzać, dlatego że naprawdę w niektórych tych filmach te postaci mają bardzo wygląd taki rodem z anime co odbiega też od wizerunku tych postaci często spotykanych, czy to na kartach komiksu, czy w innych filmach animowanych. I o tym warto wiedzieć. Mi to osobiście specjalnie nie przeszkadza, dlatego że od strony animacyjnej te filmy są też ok. no akurat tutaj nawet jak ja z niektórymi z nich mam problemy, to akurat animacja nie jest jednym z nich, jest poprawna ja bym powiedział, no mówię czasem mogę mieć problem z wyglądem postaci czasem mogę mieć problem ze szczegółowością na przykład tego co dostajemy ale ogólnie jest płynnie jest, jest w porządku nie, nie chciałbym się tutaj nad tym znęcać i przejdę do samych filmów, o których dzisiaj chciałbym Wam co nieco opowiedzieć. I zacznę od Ataku na Arkham. Dlatego, że to jest film, o którym ja dużo słyszałem dobrego, czy nawet bardzo dużo słyszałem dobrego. To jest jeden z filmów, który ma bardzo wysokie oceny pośród fanów. Jest podawany zawsze jako taka produkcja wyróżniająca się, jeżeli chodzi o to animowane uniwersum. No i ja przyznam się szczerze, że takie opinie dosyć mocno wywindowały moje oczekiwania, tym bardziej, że jak krótko przed tą produkcją nadrobiłem powrót mrocznego rycerza, który okazał się bardzo fajnym filmem i naprawdę tutaj dla mnie duży plus. No ale byłem ciekaw jak wypadli twórcy no, w fabule oryginalnej, kiedy no, nie mają za podstawę dobrego komiksu czy bardzo dobrego komiksu, ale muszą się zmierzyć z czymś autorskim. Od strony realizacyjnej tutaj jest no, naprawdę dobrze. Mamy Kevina Conroya w roli Batmana, mamy parę innych głosów, które możemy kojarzyć z animacji i dubbingu różnego rodzaju. Pod tym kątem jest to jak najbardziej w porządku. I Atak na Arkham, ja trochę będę pomijał tego Batmana w tytule, to jest produkcja, która tak naprawdę skupia się na Suicide Squadzie. Czyli to jest film, który no, jest pewną taką gratką dla wielu fanów z DC, dlatego że Legion Samobójców, że pozwolę sobie użyć fatalnej polskiej nazwy, czyli Suicide Squad, no, dosyć szybko zyskał poklask pośród fanów, jako fajna koncepcja z fajnymi postaciami. W tym filmie będziemy mieli okazję zobaczyć Suicide Squad, w trakcie akcji włamania do arkan. Amanda Waller pojmawszy grupę złoczyńców, których tutaj zaraz pozwolę sobie wymienić, składa im nie do odrzucenia. Mają wszczepione jakieś tam implanty, które jeżeli będą próbowali uciec, to wybuchną. Ci, którzy widzieli film coś pewnie kojarzą. Rozkazuje im włamać się do Arkham i odzyskać od Edwarda Nygmy, który został do Arkham przez Batmana wtrącony. Pewien dysk. Batman się oczywiście w to wszystko wplątuje. W Arkham wplątuje się w całą sytuację. Joker robi się dosyć potężne zamieszanie. Mamy trochę twistu, mamy sporo akcji. No Ogólnie fabuła jak fabuła. Zaraz opowiem co nieco więcej. Sam skład osobowy naszego zespołu to Deadshot, Harley Quinn, Kapitan Boomerang, Black Spider, King Shark, Killer Frost oraz Kagi Beast. Czyli no, tutaj mamy postaci bardzo znane jak Deadshot, Harley Quinn czy chociażby Killer Frost. Natomiast mamy też postaci nieco mniej znane, bo na przykład z postaci Black Spidera, to ja nie przypominam sobie, żebym o niej wcześniej słyszał, albo to Kagi Beast, ta, ta postać, także o niej specjalnie nie słyszałem. W tle mamy oczywiście te najbardziej ikoniczne postacie, jeżeli chodzi o uniwersum DC, uniwersum Batmana, czyli no samego Batmana, Riddlera, Jokera, pojawia się także pingwin. Także no, możemy się czuć jak pośród dobrych znajomych. I teraz jaki ja mam problem, bo od razu powiem, że mam dosyć spory problem z tą produkcją, a mianowicie taki, że ja nasłuchawszy się tego, że to jest coś wartościowego, coś dobrego i wiedząc o tym, że ten film jest kierowany raczej do dojrzalszego widza, no, spodziewałem się historii troszeczkę ambitniejszej może to złe słowo, troszeczkę poważniejszej. Natomiast niestety ta fabuła jest dosyć prosta i w sumie dosyć przewidywalna, bo mamy klasyczny skok i w zasadzie cała ta historia od samego początku do samego końca przebiega według dosyć znanych schematów, czyli wiecie formowanie się drużyny, pewne tarcia w drużynie, która nie chce ze sobą współpracować, ale jest do tego zmuszona. Mamy pewne zagrywki z Batmanem i Jokerem, które też fanom komiksów są dosyć dobrze znane. Mamy finał, który też jest taką dosyć typowo komiksową zagrywką. Ogólnie fabularnie powiedziałbym, że jest to od poprawne. Można to zobaczyć dla samej fabuły można tego nie oglądać. Natomiast niestety to, co w mojej ocenie wykłada ten film, to jest jakby główny pomysł na niego. Bo tutaj niestety mamy przykład z kinem, gdzie dojrzałość, poważniejszy temat czy poważniejsze potraktowanie tematu sprowadza się do tego, że mamy sporo przemocy, sporo wybuchowej akcji, widowiskowe zgony, i nawet scenę seksu, która była tak szeroko dyskutowana, chociażby w przypadku zabójczego żartu, tak tutaj także pojawia się scena erotyczna. No i niestety to w mojej ocenie nie działa, dlatego że paradoksalnie, mimo bardzo wielu efektownych teoretycznie scen akcji, ten film był w mojej ocenie dosyć nudny, przewidywalny i jest festiwalem zmarnowanego potencjału. Dlatego, że tutaj teoretycznie niektóre pomysły wydają się być bardzo dobre. Wiecie, tuż od samego otwarcia, kiedy poznajemy Amanda Waller i nasz Suicide Squad, no to już Pierwsza scena z tymi postaciami zwiastuje, że okej, okay, może tutaj twórcy pokuszą się o coś interesującego i zrobią nam coś mniej typowego. Natomiast niestety bardzo szybko to zaczyna iść naprawdę jak po sznurku i ja odnosiłem przez cały film wrażenie, że tutaj twórcy, scenarzyści naprawdę nie wyszli w tej historii ponad to, że ok, to sobie trochę postrzelamy, zabijemy parę postaci szczypta seksu i już to, to jest przepis na sukces. No, jak się okazuje, jest to w sumie przepis na sukces, bo, bo tak jak wspomniałem, ten film jest bardzo dobrze oceniany, ale dla mnie jest to zdecydowanie za mało. Tym bardziej, że mówię, nawet jak dostajemy coś ciekawego w niektórych scenach, jak w tej scenie otwarcia, jak parę sekwencji z Batmanem, czy parę sekwencji na przykład na linii nie wiem, Harley Quinn Joker. Ja widziałem w tych scenach potencjał na to, żeby zrobić coś więcej, żeby powiedzieć coś ciekawego o tych postaciach, żeby, żeby zbudować jakieś ciekawsze relacje, natomiast no, w mojej ocenie po prostu twórcy wykazali się lenistwem. I, i po prostu nie zadbali o to, żeby to, co mogło być naprawdę fajne, takie się okazało. Jeżeli ktoś lubi takie prościutkie, nieskomplikowane historie, które udają coś więcej, niż nimi są, w mojej ocenie ten film można zobaczyć ale chyba nie warto. No dla mnie to była mimo wszystko jednak strata czasu. Gdybym taką opowieść dostał w ramach króciutkiego jakiegoś odcinka serialu animowanego albo jakiegoś filmu, ale takiego nie wiem, 45-minutowego, pewnie marudziłbym mniej. No, ale jednak ta animacja to jest, wiecie, bite 75 minut. To już nie jest krótko jak na film animowany. No i w mojej ocenie, niestety, twórcy tutaj nie dali rady. Jeżeli podejdziecie do, do tej produkcji z oczekiwaniami zaniżonymi, może też się będziecie lepiej bawić, bo mówię, no tutaj chociażby na ze względu na umiejscowienie akcji w Azylu Arkham, no jednak pojawia się, mówię, parę takich fajnych smaczków dla, dla fanów, ale niestety, mówię w całości. W całości nie wiem, co tutaj twórcy chcieli uzyskać i tak naprawdę nie wiem, do kogo ten film jest skierowany. I tu zaraz się będę powtarzał przy okazji drugiego filmu, ale, ale już to dokończę ten wątek. Nie wiem, do kogo ten film jest skierowany, dlatego że w moim odczuciu, patrząc na to, ile tutaj jest jednak różnego rodzaju brutalności, takiej no dosyć ostrej akcji, plus nawet tam mówię... To jest trochę śmieszne, bo ta scena erotyczna to jest taka delikatnie erotyczna, no ale niech tam będzie. Pojawia się jakiś tam wątek seksu, więc no wiecie, dla młodego widza to na pewno nie jest, a z kolei wydaje mi się, że taki nieco starszy widz no, niespecjalnie się będzie nabierał na te sztuczki mi to źle, ale chyba to jest target z jakichś wiecie niewyżytych nastoletnich chłopców którzy, którzy będą się przy tym dobrze bawić. Czy to źle? Nie wiem. Natomiast ja nie tego oczekiwałem i zdecydowanie ja rozminąłem się ze swoimi oczekiwaniami i, i z tym na co liczyłem a, a tym co finalnie otrzymałem. Natomiast w sumie o paradoksie jeszcze większy zawód chyba doświadczyłem przy okazji drugiego filmu, czyli Ligi Sprawiedliwości, Bogowie i Potwory. To jest film z 2015 roku i to jest film, który mnie bardzo, ale to bardzo zainteresował już na etapie pierwszych zapowiedzi, dlatego, że to w przeciwieństwie do ogromnej większości tych filmów, które dostajemy w ramach uniwersum, to jest historia alternatywna. Mamy tutaj teoretycznie znany świat, znane postaci, bo jak sam tytuł już wskazuje, mamy tutaj do czynienia z Ligą Sprawiedliwości, natomiast te znane postaci, członkowie Ligi, to nie są postaci, które znamy z głównego uniwersum DC bo ta, bohaterami bogów i potworów jest Batman, Superman oraz Wonder Woman, a raczej ich odpowiedniki w tymże alternatywnym uniwersum. Czyli Batmanem nie jest Bruce Wayne, tylko jest Kirk Langstrom, naukowiec, który w którymś momencie swojej kariery, swojej pracy naukowej zdecydował się na pewne badania, które spowodowały, że w konsekwencji stał się wampirem. Jest nim Superman, który w tymże świecie jest dzieckiem generała Zoda oraz jest Wonder Woman, wojowniczka no tylko, że o trochę mniej szlachetnych konotacjach niż to jest w głównym uniwersum. I tutaj ten tytuł Bogowie i Potwory jest związany z tym, że w tymże świecie nasza Liga Sprawiedliwości działa na zupełnie innych wartościach moralnych niż Liga Sprawiedliwości w uniwersum standardowym. A mianowicie tutaj cała nasza trójka no nie patyczkuje się z przestępcami, czyli najzwyczajniej w świecie ich morduje. Tutaj już w pierwszej scenie, kiedy widzimy potyczkę członków ligi z przestępcami, no to cała ta sytuacja zamienia się w krwawą jadkę. No i ja Wam powiem, że to na papierze wygląda bardzo ciekawie, dlatego, że możemy się pokusić tutaj o no taki, taki interesujący dyskurs z tym, jak takie podejście tychże bohaterów, no czy właśnie pytanie, na ile jeszcze bohaterów, na ile takie podejście tychże postaci może skutkować inaczej, czy innym ich postrzeganiem w świecie, jak w ogóle takie czyny, jakich oni się tutaj dopuszczają powinny być oceniane, czy, czy można ich traktować jako jeszcze obrońców prawa, stróżów moralności, czy bardziej oni są postrzegani po prostu jako ci tytułowi bogowie ze względu na swoją potęgę i moc, czy raczej właśnie jako takie potwory, które są tyleż potężne, co niestety uzurpują sobie prawo do jakiejś tam nieomylności, do podejmowania decyzji o tym, kto, kto ma życie, a kto ma nie żyć. I w sumie ta fabuła początkowo zapowiada, że coś takiego dostaniemy i pierwsza połowa filmu w mojej ocenie jest naprawdę interesująca. Dostajemy wgląd w taki micro-origin poszczególnych postaci, kim one są, no bo wiadomo, to są postaci alternatywne czy z alternatywnego uniwersum, więc muszą zostać nam jakoś tam przedstawione, żebyśmy mogli ich co nieco zrozumieć. I początek intrygi też się wydaje całkiem niezły, bo tak jak wspominam, najpierw mamy jakąś tam potyczkę ligi z przestępcami, później mamy trochę ekspozycji, która próbuje nam właśnie zasygnalizować pewnie pewne pytania, które niestety według mnie nie do końca tutaj znalazły swoją odpowiedź, czyli czy pojawiają się takie refleksje ze strony na przykład Supermana, czy, czy w ogóle na przykład nie, nie przejąć władzy nad światem, czy żeby nie użyć swojej mocy tak, żeby zaprowadzić pokój trochę za wszelką cenę, trochę tymi ichnimi metodami brutalnymi. Tutaj pojawiają się takie wątpliwości na, na ile oni w ogóle powinni współpracować z ludźmi, jak ludzie ich postrzegają, to są te rzeczy, na które ja w tym filmie liczyłem. No bo to, to aż się prosiło o tego rodzaju pytania i tego rodzaju rozważania, żeby w tym filmie były zawarte. I niestety ta druga część filmu no już mnie dosyć mocno rozczarowała bo twórcy po to z tymi wszystkimi swoimi pytaniami yy... Robią bardzo niewiele, a raczej sprowadzają je do takiego banału, że aż po prostu zęby bolą, jak się na to wszystko patrzy. I, i niestety, tak jak wspomniałem, to jest duże rozczarowanie, bo tak jak w, przy okazji ataku na Arkham mówiłem, że to jest zmarnowany potencjał, to wydaje mi się, że ten potencjał w tym filmie był jeszcze większy, a co za tym idzie, jeżeli nie został wykorzystany no to rozczarowanie moje jest jeszcze większe i znów, od strony aktorskiej, technicznej, realizacyjnej ja się absolutnie nie mogę przyczepić tutaj też mamy parę znanych nazwisk bo w głównych oralach męskich występuje Michael C. Hall oraz Benjamin Brad czyli dosyć znane postaci i od, stron od tej strony takiej realizacyjnej jest ten film jak najbardziej w porządku natomiast ponownie powiem, że nie wiem do końca do kogo ten film jest skierowany, dlatego, że znów mamy sporo brutalności. Tutaj, wiecie, mamy urywane głowy, masakra raz za razem, bo tutaj naprawdę jest sporo takich no, sten, prawie, że masowych mordów, które no jakieś tam wrażenie robią. Natomiast z drugiej strony właśnie to poprowadzenie fabuły, to w jakim kierunku to wszystko idzie, spuentowanie całej tej opowieści, no to jest poprowadzone jak w takim filmie animowany dla naprawdę bardzo młodego widza, gdzie wszystko trzeba dosyć łopatologicznie wyłożyć, dosyć łopatologicznie przedstawić i jeszcze docisnąć na koniec pedał gazu i trzy razy powtórzyć morał, żebyśmy wszyscy zrozumieli o co w tym tak naprawdę chodzi. No i ten rozdźwięk jest dla mnie... Dziwny. I ja naprawdę bym sobie życzył, żeby w tych filmach, które dostają te autorskie scenariusze, no jednak twórcy poszli troszeczkę dalej. No jeżeli mamy uniwersum, które jest uniwersum nieźle się sprzedającym, bo te filmy zarabiają całkiem przyzwoite pieniądze, co i rusz kolejne projekty, się pojawiają, mimo, że mówię, że tutaj w zasadzie mało tych filmów dostaje jakieś bardzo wysokie oceny, to, to mimo wszystko cały czas jest dosyć, gru, dosyć duża grupa fanów i wydaje mi się, że gdyby zaserwować tejże grupie fanów jakąś naprawdę interesującą mu powieść, to pewnie by to trafiło na podatny grunt, tym bardziej, że chociażby przykład takich filmów jak Powrót Mrocznego Rycerza, czy ten niedawno wydany zabójczy żart pokazują, że oczywiście ten potencjał w ekranizacji najbardziej znanych komiksów jest bardzo duży, bo, bo jednak to właśnie te ekranizacje odbijają się najszerszym echem i są najszerzej dyskutowane, no ale to jest oczywiste. To są komiksy często ikoniczne, które znają wszyscy fani i najłatwiej o nich dyskutować. Ale w mojej ocenie te dwa filmy pokazują, że pomysły tam są i są ludzie, którzy mają określoną wizję, tylko brakuje tutaj konsekwencji, nie wiem, doświadczenia, takiej bardziej ryzykownej decyzji, żeby zrobić coś naprawdę dobrze i to uniwersum cały czas się rozwija, bo tak jak wspomniałem kolejne filmy są zapowiedziane i w zasadzie to niedługo dobijemy już do trzydziestki, jeżeli chodzi o te, te, to uniwersum animowane, ale no ja póki co powiem otwarcie, niespecjalnie czekam na kolejne te filmy, dlatego że, mimo wszystko, większość z tych, które widziałem, to mówię, to były takie średniaki, które raczej mnie wynudziły i wymęczyły, niż dały prawdziwą satysfakcję. Chciałbym, żeby to się zmieniło. Chciałbym, żebyśmy dostali jakiś taki film naprawdę. Dla trochę dojrzalszego odbiorcy, gdzie nie musi być naprawdę tak dużo efektownej przemocy z urywanymi głowami i krwią lejącą się po ekranie, tylko żebyśmy dostali ciekawą opowieść. Taką, jaką chociażby zapowiadali na papierze bogowie i potwory, którzy mogli być rewelacyjnym filmem, ale niestety zostali rozmienieni na drobny. Ode mnie to dzisiaj na tyle, jeżeli mieliście okazję zobaczyć coś więcej z tego uniwersum animowanego, albo macie odmienne zdanie, podobają wam się te filmy, to dajcie znać jakie są wasze wrażenia, czy też czekacie na kolejne produkcje, czy widzieliście Zabójczy Żart, bo ja przyznam się szczerze, że filmu nie widziałem, a wiem, że on wywołał falę bardzo dużą kontrowersji. Kiedyś na drobie, może jeszcze będzie okazja powrócić do tego uniwersum filmowego. A na dzisiaj to ode mnie tyle. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Are you